To są informacje Polskiego Radia 24. Trzymiesięczny areszt dla kierowcy jest decyzja sądu w sprawie śmierci Łukasza Litewki. Zimowe warunki w Tatrach. Ratownicy i TPN ostrzegają narciarzy i turystów. Wybitny aktor i reżyser kończy 80 lat urodziny. Obchodzi dziś Andrzej Seweryn. Minęła 12. Ewelina Kamińska. Zapraszam. W mu do 8 lat więzienia jest tymczasowy areszt dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka. Sąd zdecydował, że na razie 57-latek trafi za kraty na trzy miesiące. Areszt ma charakter warunkowy. Podejrzany może wyjść na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca zginął tragicznie w czwartek. Jadącego na rowerze posła potrącił samochód w Dąbrowie Górniczej. Prokurator Bartosz Kilian apeluje o powstrzymanie się od powielania teorii, zgodnie z którymi wypadek miałby być celowym działaniem. Chciałbym gorąco zaapelować o to, aby nie kolportować dalej tych rzeczonych teorii, tych, tych spekulacji, które nie mają żadnego oparcia w materiale dowodowym. Zarzut stawiany temu mężczyźnie akcentuje okoliczność, iż nieumyślnie naruszył on zasady poruszania się w ruchu drogowym i również nieumyślnie spowodował śmierć pana posła Litewki. Prokuratura przekazała, że sprawca podczas przesłuchania mówił, że mógł chwilowo stracić przytomność. Badania lekarskie wykazały jednak, że jego stan zdrowia jest dobry, był też przytomny na miejscu zdarzenia. Konieczne jest wprowadzenie mechanizmów chroniących obywateli przed nieuczciwymi działaniami na rynku kryptoaktywów. Zgodzili się politycy dyskutujący w radiowej trójce. Partie koalicji rządowej i opozycji nie zgadzają się jednak co do sposobu, w jaki te mechanizmy należy wprowadzać. Krzysztof Kwiatkowski z koalicji obywatelskiej wskazał, że konieczne jest szybkie przyjęcie ustawy regulującej rynek kryptowalut. Dzisiaj my to, co musimy zrobić, to przyjąć tę ustawę i mam nadzieję, że posłowie PiSu opowiedzą się po stronie ofiar, a nie po stronie złodzieja. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda ocenia tymczasem, że afera zonda krypto i milionowe straty inwestorów to skutek zaniechań rządu. Jest oszukanych kilkadziesiąt tysięcy osób. Problem jest taki, że państwo polskie nie ostrzegło tych ludzi, którzy w sposób nieświadomy zainwestowali te pieniądze i stracili. Ewa Schedler z Polski 2050 zwróciła uwagę, że w Sejmie nadal czeka ustawa dotycząca kryptowalut złożona przez jej ugrupowanie. Cieszy mnie to, że tutaj akurat Kancelaria Prezydenta wyraziła się pozytywnie na temat tej ustawy, poniekąd dużo prostszej niż rządowej, ale oczywiście priorytetem są ustawy rządowe, więc mam nadzieję, że niebawem siądziemy nad takim projektem, Postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach, a do śledztwa włączyła się także prokuratura estońska. Śledczy oceniają, że liczba poszkodowanych w aferze zonda krypto może sięgnąć kilkudziesięciu tysięcy osób, a straty przekroczą 350 milionów złotych. W informacjach zagranica w Mali niezidentyfikowane grupy terrorystyczne zaatakowały kilka obiektów wojskowych w stolicy Bamako oraz w innych miejscowościach. Jak informuje tamtejsza armia, obecnie w kilku punktach miasta trwają walki. Rząd Mali współpracuje z rosyjskimi formacjami, jednocześnie ograniczając współpracę obronną z państwami zachodnimi, choć ostatnio zacieśnia kontakty ze Stanami Zjednoczonymi. Po zamachach stanu w 2020 i 2021 roku władze w Mali sprawuje wojsko. Kraj od lat zmaga się z działalnością zbrojnych grupowań powiązanych z Al-Kaidą i państwem islamskim, a także z długotrwałą rebelią na północy. Toprowcy i Tatrzański Park Narodowy ostrzegają, że w wyższych partiach gór panują wciąż zimowe warunki. W dolinach śnieg pozostał wspomnieniem, ale od górnej granicy lasu miejscami zalega go ponad półtora metra, mówi Tomasz Zając z TPN. Szczególnie o poranku te śniegi są twarde, śliskie, Natomiast po południu, kiedy rozmiękną, no tutaj jest szansa na jakieś obsuwy z ciężkiego śniegu, więc stanowią bardzo duże zagrożenie. Powyżej górnej granicy lasu obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego. Wybitny aktor, reżyser i dyrektor Teatru Polskiego, dobrze znany także za granicą. Andrzej Seweryn kończy dziś 80 lat. Przez ponad 30 występował we Francji, do której wyjechał w 1980 roku. Andrzej Seweryn tłumaczył w rozmowie z Polskim Radiem, że jako Polak czuje się momentami w obowiązku, by angażować się w życie społeczne. Ja przede wszystkim wyrażam siebie. W mojej pracy dyrektorskiej, aktorskiej czy reżyserskiej. Natomiast zdarzają się sytuacje, w których po prostu albo z powodu tego, co się dzieje uważam, że jeżeli dano mi możliwość głosu, to nie powinienem odmówić, albo walczę o to, żeby ten głos uzyskać. Andrzej Seweren zagrał w ponad 260 słuchowiskach Teatru Polskiego Radia. Stworzył też niezapomniane kreacje w takich filmach jak Ziemia Obiecana, Pantadeusz czy Ostatnia Rodzina.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 W prognozach dziś trochę słońca, trochę chmur i wietrznie na północy możliwy deszcz. Tam też IMGW wydało ostrzeżenia przed silnym wiatrem pierwszego i drugiego stopnia. Na termometrach obecnie od 8 stopni na wybrzeżu do 15 na południowym zachodzie, a w ciągu dnia najcieplej może być na południu, tam nawet do 20 stopni. Klimat. W całym kraju jakość powietrza dobra lub bardzo dobra, tylko w Mosinie, w Wielkopolsce umiarkowana. Ponad połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. W całym kraju w lasach występuje zagrożenie pożarowe. Na Pomorzu, Kujawach, w Wielkopolsce i częściowo na Podkarpaciu jest ono małe, a w pozostałych regionach kraju średnie. Klimat. Radio 24. Słowem wszystko. 6,5 i pół minuty po godzinie 12:00 przed mikrofonem Paweł Zieliński. Dzień dobry. Zapraszam na wspólne popołudnie w Polskim Radiu 24. Dziś, choć to weekend, to tematów nam nie zabraknie. Będziemy mówili m.in. o programie Safe i Perspektywach pracy w sektorze zbrojeniowym, które ten europejski program daje. Jeśli chodzi o kwestie międzynarodowe, Ernest Zosun no, zrobi nam takie turnę dookoła świata, ale szczególnie skupimy się na tym, co dzieje się na linii Izrael, Stany Zjednoczone, Liban, Iran. No, skomplikowana układanka, bo jeśli chodzi o rozmowy pokojowe, to można powiedzieć, że Steve Witkow i Jared Kushner są już w blokach startowych, tylko pozostaje pytanie, czy w Islamabadzie będą mieli z kim rozmawiać. Agata Kowalska w swoim programie Adres Zamieszkania zastanowi się nad tym, dlaczego na naszych ulicach jest tak brzydko. Oczywiście nie wszędzie, ale chodzi tutaj o tak zwaną uchwałę krajobrazową, która dotyczy reklam i szyldów, bo niektóre gminy w Polsce takie uchwały mają już wprowadzone, a inne takich nie mają i jest tam no, śmiało możemy powiedzieć wolna Amerykanka. W komentarzu politycznym po 14.30 spojrzymy innymi na to, co dzieje się w Warszawie, gdzieś konwencja gospodarcza PiSu. Na jednej scenie wystąpią Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek. Politycy tego ugrupowania twierdzą, że oznacza to, iż pewien etap wewnętrznej dyskusji się skończył, czy aby na pewno. Dziś także w Warszawie protest przeciwko temu, że transkrypcja aktów małżeńskich, małżeńskich, która została de facto przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości nakazana polskim władzom, nadal nie jest stosowana. Kampania przeciw homofobii organizuje ten protest i osoba dyrektorska z tejże kampanii będzie naszym gościem, ale na początku coś ciekawego, bo jeśli jakaś produkcja polskiego radia w popularnych serwisach streamingowych jest wysoko na liście tych najpopularniejszych, to z dużą dozą pewności można założyć, że jej autorem jest Roman Czajarek. Tak jest i tym razem. Po wielkim sukcesie Heweliusza mamy kolejny podcast z serii Prawdziwa Historia. Tym razem to historia katastrofy sprzed 40 lat. Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola. Patrzę, pakują manele, rano, szósta, ja mówię, co robi się. przecież wyjazd jest dopiero jutro. On mówi, my wyjeżdżamy do Niemiec i do Ameryki, A ja mówię, co się dzieje, on mówi, co nie wiesz? Doktor Piks poinformował, że w wyniku przeprowadzonych w Moskwie rozmów radzieccy specjaliści udadzą się do Wiednia, by przeanalizować skutki czarnobylskiej awarii. I autor tej produkcji jest razem z nami w Studiu Polskiego, Radia 24. Dzień dobry. Dzień dobry, Romanie. To kolejny podcast na twoim koncie, chociaż ja w ogóle zastanawiam się, czy możemy nazwać tę produkcję podcastem, bo ona jest tak zaawansowana i to tak bogata dźwięk. To jest dokument dźwiękowo. polskiego radia. Ja bym powiedział, że to jest rodzaj dokumentu i to wykracza, często pada pytanie w ogóle o to, czym są tak naprawdę podcasty i nie ma polskiego dobrego słowa na to, bo to nie jest słuchowisko, to nie jest reportaż, to nie jest dokument, to jest połączenie tego wszystkiego razem, ale w tym przypadku to są... Opowieści, które po prostu wzbudzają emocje. Bo myślę, że chyba nie ma osoby w Polsce, która na hasło Czarnobyl nie miałaby emocji z tyłu. Bo od smaku płynu Lugola i jego zapachu to starsze pokolenie po, po strach teraz i po tak naprawdę wielki znak zapytania, co tam się działo i co tam się dzieje i o co tak naprawdę chodzi. I to te emocje były powodem, dla którego sięgnęliście po ten temat, bo jeśli chodzi o Heweliusza, czyli twoją poprzednią produkcję, wiemy, że jako młodszy reporter byłeś świadkiem tych wydarzeń, a teraz? Mm, to jest sytuacja troszkę podobna. Wziąłem ze sobą coś, co wziąłem po raz pierwszy ze sobą. Wygrzebałem specjalnie z domowego archiwum. Mogę ci to nawet podać za chwilę, mm. zobacz sobie. Nie śmiej się ze zdjęcia, to jest dyplom ukończenia moich studiów. Ja z pierwszego wykształcenia jestem, tak, to, to 90 rok, ja z pierwszego wykształcenia i wtedy byłem na studiach. Myśmy wtedy byli, to była sobota, w, to, przynajmniej ja to tak zapamiętałem, późne popołudnie, laboratoria, już nie pamiętam co myśmy mierzyli w czasie tych laboratoriów na Politechnice Szczecińskiej. I nam wariowały mierniki, ale nam do głowy nie przyszło, że cokolwiek się mogło wydarzyć w Czarnobylu, bo w ogóle no, to, to, to było niewyobrażalne. Potem jak już jeden z panów profesorów, Czadium przyszedł i powiedział słuchajcie, coś jest z radioaktywnością w powietrzu nie tak, a ta chmura przez Szwecję doleciała do Polski tam od strony Szczecina i Pomorza Zachodniego, no a ja w Szczecinie studiowałem to myśmy podejrzewali Niemców z NRD. W Grajzwaldzie, 80 km od Szczecina, była elektrownia atomowa. Ona jest zamknięta na szczęście już od dawna, ale wtedy jeszcze działała. I myśmy podejrzewali, że coś Niemcom nie wyszło i że, oczywiście wielkie tajemnice, że nie ujawniają tego, że coś się im tam rozszczelniło i wyleciało. Ale nam do głowy nie przyszedł żaden Czarnobyl i też nie przyszła nam do głowy no, katastrofa na tak niewyobrażalną skalę, bo ta skala dopiero potem się, się ujawnia. Więc ja byłem na studiach, ja z wykształcenia jestem inżynierem elektroenergetykiem. Miałem pracować, taki był jeden z planów mojej przyszłości życiowej, w drugiej polskiej elektrowni jądrowej. Myśmy obok Żarnowca budowali jeszcze jedną elektrownię, co ponieważ ludzie protestowali przeciwko Żarnowcowi, było bardzo trzymane w tajemnicy. To był klępicz między piłą a poznaniem. To dzisiaj ogrodzony teren, zabezpieczony, pilnowany bardzo, więc nawet myślałem, że jak będą no szukali nowej lokalizacji na obecną elektrownię, to pewnie ten Klempicz ktoś brał pod uwagę. I to było utrzymywane w tajemnicy. Elektrownia miała nazywać się Elektrownia Jądrowa Warta, i e, ja byłem odpowiedzialny za wysokie napięcia, za wyprowadzenie mocy, bo tam się produkuje olbrzymie mocy i trzeba to wyprowadzić. Więc te takie wielkie druty, jak Państwo widzicie na słupach elektroenergetycznych, to jest moje pierwsze wykształcenie. To ja jestem od tego. Nie od takiego małego prądu jak w komputerze czy w smartfonie, tylko tego dużego. Więc trochę to jest też powrót do korzeni po raz drugi. W Hyweliuszu to była moja pierwsza reporterska praca. A tu są moje studia i nagle ten dyplom, bo ludzie mówią, nie wierzymy na serię. Ja na serio, mogę wam pokazać, nawet odcinam rzeczy dyplomu. Tak, jest tutaj w formie <laughs> fizycznej. Czwórka z plusem. Czwórka z plusem. Bardziej mi się nie udało, bo w, bo w radiu wtedy pracowałem. I tak naprawdę biegałem na studia i biegałem do radia. A ten podcast, ta produkcja... To spojrzenie na Czarnobyl bardziej mhm. od strony naszej, polskiej, czy to spojrzenie takie bardziej całościowe? Pierwszy odcinek już za nami, bo premiera mhm. była w czwartek. Premiera drugiego będzie jutro rano, bo ta noc, która jest przed nami, to jest ta noc, która zmieniła historię z 25 na 26 kwietnia, tylko to był 86 rok, więc jutro premiera odcinka trzeciego. Kolejne odcinki w następnych dniach, myślę, że w przyszłym tygodniu ten trzeci. Nie, idę, inny trop. bo uh -huh. oczywiście wszyscy jak opowiadają o tej historii, znamy słynny serial chociażby HBO, w którym jest masa przekłamań, ale on jest świetny. I to też jest temat na kolejny odcinek, jak nas nabrano w tym serialu. Ja też się dałem nabrać na parę rzeczy, eee, ale no, musieli to zrobić, żeby to powiedzieć. Więc e, ja przyszedłem. No, jak ktoś o tym opowiada, to opowiada, że aha, to się tak działo punkt po punkcie. Ja opowiadam od zupełnie innej strony. Przyjąłem, że trzeba to opowiadać od naszej polskiej strony. Jest ten moment, kiedy my się w Polsce dowiadujemy już wiele godzin po wybuchu, po, dwie doby po wybuchu, że coś się stało. I nawet jak się okazuje ta historia, myślałem, że to jest wszystko wyjaśnione. A okazuje się, że mija 40 lat i też skrywa pewną tajemnicę i niektórzy mieli obawy, żeby rozmawiać. Co się Czego oni się boją? No co w tym jest takiego? Powinni być dumni. Że oni odkryli pierwsi, bo to stacja pomiarowa w sobotę w Mikołajkach na Mazurach odkryła, że coś jest nie tak. Oni najpierw myśleli, że im się zepsuły mierniki, więc wymienili te mierniki na nowe, ale nowe mierniki pokazywały dalej przekroczenie 550 tysięcy razy. Więc to w ogóle była niewyobrażalna skala. I, i oni, nie, oni cały dzień siedzieli kombinowali co się stało. Myśleli co się stało, patrzyli na mapy, oni podejrzewali elektrownię w Ignalinie, to jest na Litwie taka elektrownia jądrowa, że tam się coś stało, no bo to było najbliżej po prostu. I wieczorem wysłali raport do Warszawy, to była sobota wieczór i teraz ważne są te daty. To była wolna sobota już wtedy w Polsce. W centrali w Warszawie nie było nikogo przy teleksie. Ten teleks upadł na podłogę, przetarzał całą niedzielę i uwaga, w poniedziałek rano, w poniedziałek rano dopiero, sekretarka idzie i... Chce zrobić kawę profesorowi Jaworskiemu, który ma za chwilę przyjść do pracy. Ona mu tę kawę ma zrobić, znajduje teleks, wybiega na parking i pan profesor opowiada to w tym podcaście też. On mówi, pan, ja parkuję samochód, a ona biegnie, moja asystentka, i krzyczy pani profesorze Mikołajki, Mikołajki. Tylko jak się potem przyznać, że nikogo nie było dyżurnego przez niedzielę i nikt nie odebrał tego? Myśmy to mogli wiedzieć troszkę wcześniej. Poniedziałek rano się dowiadujemy, bo wtedy dopiero sekretarka wyrywa kartkę z urządzenia, które przyniosło raport z Mikołajem, że coś jest nie tak. Więc nawet tutaj była pewna historia, do której się wiele osób nie chciało przyznawać, ale paradoks polega na tym, że to opóźnienie zadziałało na naszą korzyść. I o, to ciekawe. Płynu gola. Wiele osób stawia pytanie, czy myśmy dobrze zrobili podając ten płyn do góra. Białoruś, Ukraina nie podawały tego płynu. Niemcy też nie podawali tego płynu. Francuzi też nie podawali. Polska podawała. Myśmy dobrze zrobili. Z perspektywy wynika z badań, z twardych danych, że to była dobra decyzja. I uwaga, ponieważ ta chmura radioaktywna dochodziła do Polski z opóźnieniem. Nie od razu. Nie, nie, nie w ciągu paru godzin, tylko kilkadziesiąt godzin później. No to ponieważ ona dochodziła z opóźnieniem do Polski, to podanie tego płynu, też z opóźnieniem, no bo dopiero wtedy, jak można było podjąć decyzję, e, zablokowało tym dzieciom, bo chodzi głównie o dzieci, dopływ tego radioaktywnego jodu, bo to o jodu do tarczycy w dobrym momencie. Więc trochę nam pomógł przypadek, ale też myślę sobie, i to jest taka smutna... Konstatacja, gdybyśmy dziś mieli coś takiego, by się to nigdy nie wydarzyło. Wyobrażasz sobie podanie w ciągu jednej doby 11 milionom dzieci płynu Lugola. Wiesz, jaki byłby krzyk? Ludzie by odmawiali, dzwoniliby, fora by się grzały od tego, że jakieś oszustwo, manipulacja, gdzie zgoda rodziców, gdzie papiery, jak to. przyjechała pielęgniarka, każe pić coś obrzydliwego, a potem pani nauczycielka wpycha ci do ust cukierek, bo dzieci wymiotowały, bo ten płyn był obrzydliwy. I wymyślono sobie bardzo szybko, stwierdzone, że jak się wpycha cukierek tak paluchami do buzi, to to, to dziecko się ten cukierek, wtedy do cukierki w 86 roku, ale też nie było tak łatwo, takie dobre, słodki. I dzieci nie wymiotują. Dzieci to by było nie do pomyślenia. 11 milionów dzieci przejęło płyn, ale pili też dorośli. Dorośli niepotrzebnie. W sumie 18 milionów dawek. Ale per saldo to wyszło na naszą korzyść. Mówisz tutaj o tym słynnym teleksie i o tym czasie, który od mhm. jego przysłania minął do jego odczytania. Jak się to ma do takiej powszechnej tezy, że to Rosjanie nas nie informowali o tym, oczywiście, co się że, Oczywiście, że Rosjanie nas nie informowali. Jest poniedziałek rano, zbiera się polski rząd, ówczesny oczywiście, tam nad ranem przyjeżdża generał Jaruzelski w ogóle. Jest noc, z poniedziałku na wtorek, mijają kolejne cenne godziny. I oni się zastanawiają, co robić. Próbujemy się dowiedzieć. Dzwonimy do naszych ambasad, do, dzwonimy do Kijowa, do Mińska, do Moskwy. Nikt nie odbiera telefonu, bo jest noc w tych ambasadach. Oni niczego nie wiedzą. W końcu jeden z sekretarzy Komitetu Centralnego dochodzi do wniosku, że on zadzwoni do swojego kumplata i wyprasza wszystkich z gabinetu, więc nie wiemy jak ta rozmowa wyglądała, ale znamy relację. On wychodzi po 10 minutach blady z tego gabinetu no i wszyscy mówią, no i co, i co, co ci powiedział? A on mówi, on mi powiedział, że nic nie wie ale jest blady, więc myślę, że powiedział coś innego. I potem w końcu jeden z naszych wicepremierów dzwoni do swojego odpowiednika, do wicepremiera Ryszkowa w Rosji. Ryszkowiec jest na daczy, to jest specjalna taka linia wysokiej częstotliwości utajniona i ochrona łączy z tą daczą. Ryszkowiec jest na daczy, poranek, odbiera w tej swojej daczy eleganckiej i o dziwo mówi, że słuchaj, wiem, tak, coś się stało, wiesz, co, ale nie mamy żadnych szczegółów. Oni też nie wiedzieli. Bo to jest w ogóle tak, że obsługa elektrowni przez parę godzin po tym, jak reaktora już nie było, jak ten czwarty reaktor wyleciał w powietrze dosłownie, oni udawali, że wszystko jest, bo im się oni sami nie wierzyli, że go nie ma. Wysyłali kolejne osoby, żeby to sprawdzić, pompowali tam wodę do chłodzenia, bo podstawowa zasada jest, jak wybucha reaktor, no to chłodzić, chłodzić, chłodzić. Tylko, że ta woda płynęła w nieistniejące rury, do nieistniejących zbiorników, rozlewała się wszędzie, potem był z nią wielki problem, bo ona w Płynęła do piwnic, stała się radioaktywna, nie było tego, jak odpompować, ale im się w głowie nie mieściło, że reaktora może nie być. Więc Rosjanie nas nie informowali, ale też szczerze mówiąc, oni sami się pogubili w tym kompletnie. Ciekawa jest rola Michała Gorbaczowa, bo to był pierwszy sekretarz wtedy. Gorbaczow robi wszystko, by nie być wiązanym z tą historią. Dwa i pół tygodnia później dopiero pojawia się oficjalnie w telewizji, to jest połowa maja. Połowa maja już dawno po pochodzie pierwszymajowym, majowym po wyścigu pokoju, który się jednak odbył w Kijowie, mimo wszystko. I on mówi: no. Towarzysze, spotkało nas wielkie nieszczęście, ale musimy to zrozumieć wszyscy. I tu jest kilka wątków, które poruszyłeś, mm -hmm. które ja jest też, o które wątków, ja chcę zapytać, ale właśnie na tyle, żeby nie zdradzić fabuły tego, tej produkcji, a żeby zachęcić do jej Co chcesz wiedzieć tutaj? wysłuchania, ale myślę, że, że, już, że już na tyle mamy, mamy taką taką pigułę wiedzy, że rzeczywiście mówisz o tej radioaktywnej chmurze i tutaj też są chyba jakieś niuanse, które tu jest w masa, tym podcaście to jest masa rzeczy, które prezentujecie. mnie zaskoczy na przykład... Te, tak, Choćby to, miejsce, w którym... Tak, tak, tak. Dlatego, że takie potoczne mniemanie jest takie, no skoro chmura leci od strony dzisiejszej Ukrainy, czyli Czarnobyl, czy od strony dzisiejszej Białorusi, bo to jest na Czarnobyla, na Białoruś poleciało i zaraz potem do Polski przez Szwecję, no to najbardziej skażone tereny w Polsce to powinna być Lubelszczyzna i Podlasie, prawda? I rzeczywiście stacja w Mikołajkach wykrywa tę radioaktywność pierwsza na Mazurach, więc można by powiedzieć, to się jakoś klei. Ale potem jak się robi badania na przykład najbardziej skażonego gruntu w Polsce, a największe skażenie to jest ces, radioaktywny, to okazuje się, że największe skażenie jest na I ktoś mówi, dalej jak to? Gdzie jest Opola i Opolszczyzna? Gdzie Kotlina Kłodzka i Olesno, bo to jest ten obszar. Nie, bo od razu mówię, nie bójcie się państwo, ta radioaktywność już jest, ona już jest tej chwili niegroźna. Ale okazało się, że ta chmura przeleciała nad Europą, zatoczyła takie olbrzymie kółko i wleciała od drugiej strony do Polski. I kluczowym elementem była pogoda. Jeżeli była ładna, słoneczna pogoda, ludzie mówili, była świetna pogoda, otwieraliśmy okna, potem był pochód pierwszomajowy, wszyscy, mam nadzieję, to pamiętając z tamtego pokolenia, paradoksalnie ta pogoda znowu wam troszkę pomogła. Najgorzej mieli ci, gdzie spadł ulewny deszcz, a tam w kotlinie kłodzkiej spadł ulewny deszcz i spłukał te radioaktywne pierwiastki z tej chmury do gleby. I one do dzisiaj, to jest do dzisiaj mierzalne. Jak się zbiera grzyby tam w tej okolicy, to w tych grzybach jest podwiększony poziom promieniowania niektórych pierwiastków. To ciągle da się wykrywać. Oczywiście on spadł, bo to się wszystko e, rozpada cały czas i, i maleje, ale on tam ciągle jest, więc z radioaktywnością, której nie widać, a która działa, to jest dużo bardziej skomplikowana sprawa. Ale jest ta historia wyścigu pokoju. A no właśnie. Słynny Ryszard czurkowski, który występuje w pierwszym odcinku podcastu i wiele osób, jak słuchało jeszcze wcześniej przed wrzuceniem tego na te wszystkie portale streamingowe, bo to na każdym dobrym portalu możecie państwo to znaleźć. Oczywiście na stronach Polskiego Radia też, jasne. I za darmo, żeby nie było wątpliwości, nic nie kosztuje odsłuchiwanie naszych rzeczy. Więc polecam. Szurkowski miał taką zadrę bardzo długo, bo on wtedy był trenerem już. To był przecież no, nasz gwiazdor sportowy. On był trenerem polskiej reprezentacji, a to przypadek. Pierwszy odcinek wyścigu pokoju w 1986 roku miał się odbyć w Kijowie, zaprzyjaźnionej stolicy bratniego, bratniej Republiki Ukraińskiej. I y, piłkarze, nie piłkarze, kolarze, Kolarze powiedzieli, że e, oni nie jadą, a dowiedzieli się od kolarzy z Niemiec i ze Stanów Zjednoczonych, bo tam ci powiedzieli, my się, my, oni dostali cynk z ambasady. Natychmiast wyjeżdżajcie z Polski z, do Niemiec, a w Niemczech czeka na was samolot, wylatujecie dalej. I oni przyszli do naszych kolarzy, powiedzieli naszym i w ogóle byli zdziwieni, że nasi nic nie wiedzą. I Szutkowski mówi, no i my się zbieramy razem i Zenon Skoła mówi, nie jedziemy. On wtedy miał wygrać ten wyścig, był świetnie przygotowany, mówi, nie jedziemy, my się boimy. I nagle rozdzwoniły się telefony, zaczęli przyjeżdżać działacze i mówili, że musicie pojechać. I oni się dowiedzieli, że jak nie pojadą, to dostaną rozkaz wojskowy, bo większość z nich była poborowymi. Więc miała służbę wojskową na różnych etapach zawieszoną przecież. Może dostaniecie rozkaz i pojedziecie. I oni pojechali. Zenon Jaskuła nie wygrał tego wyścigu. Bał się jechać pełną mocą, bo jak potem tłumaczył, bał się oddychać głęboko, bo wiedział o tym, że w powietrzu jest ta radioaktywność. I on sobie wyobraził, że jak będzie robił głębokie wdechy, wydechy, to się zakazi tym czymś. Nie rozumiał tego, ale że w związku z czym jechał tak na pół gwizdka, wygrali Niemcy, wygrali kolarze z NRD, którzy pojechali po całości. Natomiast Ryszard Czulkowski przez długie lata opowiadał, że miał taką moralną zadrę, takiego moralniaka, że, że może trzeba się zaprzeć, że trzeba tam nie jechać. A oni jednak pojechali i z drżeniem sprawdzał, czy ktoś nie zaczyna chorować na jakiś nowotwór. Nikt nie zachorował, więc skończyło się dobrze, ale on się bał tego przez długie, długie lata i to też opowiada. Takich historii jest bardzo dużo i one naprawdę łapią gdzieś tam za serce, no, wzbudzają emocje. I to są historie o których się nie mówi, bo jeśli chodzi o świadomość tego, co wydarzyło się 40 lat temu w Czarnobylu, to myślę, że w takiej zbiorowej świadomości choćby osób, które nie pamiętają tego mhm. z własnego doświadczenia, no to są te sceny, które, jak już wspomniałeś, filmowe. są filmowe i są w tym słynnym serialu HBO, który też okazał się hitem, ale mówiłeś, że tam mamy tak, oczywiście, tam, bo chociażby sam początek, tam jest taka scena, kiedy nad elektrownią, bo łuna pożaru musiała być widoczna z Prypeci. Prypeć to jest to miasto, które jest najbliżej 3 km, mniej więcej od elektrowni czarnobylskiej. I ta łuna pożaru musiała być widoczna, to zjonizowane powietrze, które się unosiło do góry musiało być widoczne i tam jest taka scena, że ludzie wychodzą na most taki mhm. i stoją nad tak naprawdę wiadukt kolejowy, to trudno nazwać mostem, to jest wiadukt nad torami kolejowymi. I oni stoją na tym moście i obserwują, jeszcze spada taki pył jak śnieg radioaktywny, tam się dzieci tym bawią i tak dalej. To jest fikcja, to znaczy most rzeczywiście istnieje. Ale żadne, żadne osoby nie wychodziły o drugiej, trzeciej nad ranem, bo to była ta pora, z, tym bardziej z butelką wódki i z wózkiem z małym dzieckiem, bo tak to jest tam pokazane, że to butelka wódki, oni świętują im w ogóle i te dzieciaki. Tak nie było po prostu. Natomiast bardzo to efektownie wygląda. Oczywiście pojechali strażacy gasić pożar. Przekonani, że będą gasili zwykły, najzwyklejszy pożar, bo przecież nikt nie wiedział, co się stało. Ale powtarzam, także obsługa elektrowni, oni byli kompletnie zaskoczeni. To jest w ogóle paradoks. Oni przeprowadzali tej nocy eksperyment bezpieczeństwa, które odkładali, odkładali przez dwa lata, go odkładali, mieli go zrobić dawno wcześniej, ale nie zrobili z różnych powodów. No i go odkładali i w końcu tej nocy mieli go zrobić, a to była też wyjątkowa noc, bo uwaga, to była noc z piątku na sobotę. I w sobotę zaczynał się dwutygodniowy czas wolny dla nich. Więc ta obsługa tej, tej, tego nocnego dyżuru od północy, która przyszła tam do Czarnobylskiej Elektrowni, oni wszyscy przebierali rękami nogami, żeby jak najszybciej pójść do domu, bo za chwilę były prawosławne święta wielkanocne. Potem był 1 maja, to jest mega święto w Związku Radzieckim, wolne. Potem święto zwycięstwa, znowu mega wolne. Dwa tygodnie wolnego. Niektórzy już naprawdę pili, szczerze mówiąc, bo komendant straży pożarnej w Czarnobylu, on tej nocy był, był na imprezie. Jego wyciągnięto o trzeciej nad ranem, żeby dowodził akcją dowodzenia, był kompletnie pijany, bo nie już świętowali wolne. I w ogóle on potem opowiada, że on taki. Stąd się wziął, taki no, mocno podchmielony, wchodzi na ten dach. Jego koledzy zginęli na promieniowaniu, on był obok i nie zginął. I stąd się wzięła plotka, która potem zatoczyła gigantyczne kręgi, że alkohol chroni przed radiacją. Bo ten, który był pod wpływem alkoholu nie zginął, a ci, którzy byli trzeźwi zginęli. To oczywiście jest nieprawda. On po prostu miał szczęście, że stanął w innych miejscach. Tam metr w lewo, metr w prawo decydował o życiu, o czym oni nie wiedzieli. Po prostu gasząc to wszystko. Więc tutaj tych rzeczy nakręconych jest taka scena w HBO, kiedy spada helikopter który tam przelatuje nad elektrownią. Ten helikopter spadł parę miesięcy później nie dlatego, że przeleciał nad radioaktywną elektrownią, bo rzeczywiście taki wypadek miał miejsce, tylko dlatego, że pilot podleciał za blisko i zahaczył wirnikiem o druty. I te druty się wkręciły w wirnik. To jest filmowane, ten wypadek jest udokumentowany, więc tu nie ma żadnej tajemnicy. Jest taka scena, kiedy jeden z bohaterów lagasow nie może wytrzymać tego wszystkiego, nagrywa kasety magnetofonowe, ukrywa je, żeby dla potomnych zostawić wiedzę o tym, co się stało naprawdę, i popełnia samobójstwo, wieszając się w kuchni swojego mieszkania, w bloku, na którymś tam piętrze. To nie był blok. On rzeczywiście się zabił, ale to była przepiękna dacza na przedmieściach Moskwy. I dotarłem do ludzi, którzy byli u niego przed jego śmiercią. Mało tego, był tam Polak. Mamy jednego polskiego świadka, pan Waldemar Siwiński. Jeden z bohaterów, bardzo wielu, bardzo mi pomógł tego podcastu. I on mówi: Wie pan, ja byłem u To była piękna dacza, zawieźli mnie wołgą KGB, bo tam nie było numerów na ulicy, tam nie można było trafić tak. To było zamknięte osiedle dla WIP-ów, bo to był VIP. I on mi opowiada, a te kasety, które on nagrał, on ich nie nagrywał w domu. On ich nagrywał w siedzibie KGB. Tam nawet słychać, jak się przekłada ze strony na stronę kasetę, bo to był zwykły kaseciak i trzeba było czasu na przewożenie, on opowiadał. Więc on zabija się w tej daczy. Yy, więc to jest takie pomieszanie rzeczywistości z, z, ze zmyślonymi rzeczami. Ale ja to gdzieś rozumiem, bo rzeczywiście to jest świetnie pokazana katastrofa. Powiem tak, posłuchajcie państwo podcastu. Liczę na to, że może tak jak przy Heweliuszu odezwie się też przy trzecim, czwartym, piątym odcinku, części osób, która powie Panie Romanie, my jeszcze wiemy coś, czego pewnie nikt nie opowiedział do tej pory, albo nie chciał powiedzieć. Śmiało dzwońcie, piszcie, łapie mikrofon, jadę do was. No i z jednej strony mamy te relacje świadków i miejmy nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej, ale z drugiej strony mamy też przepastne archiwum Polskiego Radia i z mm -hmm. tego archiwum korzystacie. Mamy w tym archiwum wiele rzeczy. Jest to, co zrobił Jan Smyk wtedy, tej nocy, taki znakomity reporterzysta z Stoku obsypał na nagrodami postać. Jan Smyk, tej nocy, kiedy podawano płyn Lugola, ludzie wpadli w przerażenie, złapał za mikrofon i pojechał to nagrywać. Oczywiście nie mógł tego puścić od razu. Potem zrobił z tego świetny reportaż nazwany Chmura. Ale te nagrania przetrwały, więc ktoś mówi, skąd macie nagrania, jak podawano ten Płyn Lugola, jak te dzieci tam krzyczały, nie chciały pić, na siłę im wlewano w usta i tak dalej. Ci rodzice przerażeni? no wyobraź sobie, jesteś rodzicem, masz, masz małe dziecko i sąsiad wali ci do drzwi w środku nocy i mówi, niech się pan zrywa, niech pan albo żona, albo razem wsiadajcie w samochód, jedźcie do ośrodka zdrowia, trzeba natychmiast wypić taki obrzydliwy płyn, takie lekarstwo, bo inaczej umrzecie. I ty nie wiesz, czy sąsiad cię okłamuje, czy mówi prawda. Skąd pan wie? A do mnie też zapukała sąsiadka. Włączasz radio, tam nie ma nic. Włączasz telewizor, w nocy wtedy w telewizji nie było, przecież była cisza, leciała plansza kontrolna, program się dopiero włączał rano. Było zupełnie inaczej. I ty teraz nie wiesz, masz jechać, czy mam nie jechać. Jedziesz, a tam jest kolejka. Ludzi, którzy się przepychają, bo się biją o to, tak jak ze szczepionką na COVID było na początku, biją się o to, żeby jak najszybciej ten płyn dostać. Mało tego, krąży już plotka, częściowo prawdziwa, że dzieci sekretarza lokalnego, partyjnego, to one już dostały poza kolejnością, szybciej. Wiadomo, sekretarz i on już wyjechał. Czemu on wyjechał z tymi dziećmi? Czemu on uciekł? Czy naprawdę ucieka? może za tego plotka? I w tym przerażeniu, w sobie tę sytuację. Ci ludzie nie wiedzą co robić, więc smyk to nagrywa. Jest potem kolejny świetny materiał. Irena Pałap Piłatowska, Irena Linkiewicz nagrywają reportaż Krajobraz po, promieni po promieniowaniu, po naświetleniu. One tam jadą do Czarnobyla i mm, rozmawiają z tymi ludźmi. Ale jest też masa innych nagrań, które się przypadkowo zachowały. Chociażby rozmowa, która zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Krzysztof Grzesiowski tę rozmowę przeprowadził. Wtedy młody reporter. I Krzysiek rozmawia z Ukraińcem, wtedy oczywiście obywatelem Związku Radzieckiego, który emigruje na zachód i mówi świetnie po polsku, bo ma polskie korzenie, godzi się na rozmowę i on mówi, że on dobrowolnie pojechał do Czarnobyla i pracował tam przez rok. I pana pytanie jak to, nie, nie bał się pan przecież, pan wiedział, że katastrofa, jemu nikt nie mówił o radiacji, a pojechał dlatego, że płacono 10 razy więcej i on wymarzył że sobie, że kupi sobie samochód po tym wszystkim. I jego koledzy i on pojechali i na koniec Krzysztof pytano: dobrze, a rozmawialiście o radiacji? Nie, tylko o samochodach. A ilu kolegów nie żyją? Mówi, nasz 10, 7 już. Te wszystkie historie w podcaście Czarnobyl, prawdziwa historia Romana Czajarka, polskie radio.pl, YouTube, polskiego radio, popularne serwisy streamingowe. Tam można znaleźć te Zaproszę. produkcje. Warto. Roman Czajarek był razem z nami. Bardzo Ci dziękuję za dziękuję. rozmowę. Słyszę, w nocy szum, wyjrzałam, zobaczył, zamknij okno, kładź się spać, pożar w elektro. wrócenie.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 Kierownictwo partii rządu samochodowego. Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast Polskiego Radia. Roman Czajarek. Zapraszam. Reklama.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 Autopromocja Proszę Państwa, zapraszam już jutro. Głębia ostrości, audycja o fotografii. Wojciech Zaremba i Ganie Wiadomska. Będziemy rozmawiać o zdjęciach z Gany i o Ganie. Serdecznie zapraszam. 11.05, niedziela, już jutro na antenie Polskiego Radia 24. Autopromocja 33 minuty po godzinie 12 w Polskim Radiu 24 teraz sprawa afery Zonda Krypto, a to dlatego, że Polska i Estonia współpracują w tej kwestii. Zawiadomienie do estońskiej prokuratury złożyli wczoraj byli członkowie Rady Nadzorczej estońskiej spółki BB Trade Estonia OU. Powiązanej z największą polską giełdą krypto kryptowalu to tę sprawę ministra finansów i y, gospodarki pytał wileński korespondent Polskiego Radia Kamil Zalewski. Panie Ministrze, wygląda na to, że do listy zagrożeń też chyba można dopisać brak konkretnych regulacji rynku kryptowalut. Czy sprawa Zonda Krypto pokazuje, że Polska była i być może jest słabiej przygotowana regulacyjnie niż inne kraje Unii Europejskiej? Polski rząd przygotował bardzo konkretne regulacje. Regulacje, które tworzyły swoisty parasol nad inwestującymi na rynku kryptoaktywów. Dzięki tym rozwiązaniom, dzięki tym narzędziom Komisja Nadzoru Finansowego mogłaby chronić inwestorów na tym rynku. Tak jak są oni chronieni przecież na innych rynkach, tak na rynku funduszy inwestycyjnych, na rynku akcji. No niestety prezydent Nawrocki dwukrotnie zawetował naszą ustawę, która mogła wejść w życie przecież już w listopadzie ubiegłego roku roku, więc tutaj niestety odpowiedzialność za obecną sytuację jest, jest jednoznaczna. No ale Zonda Krypto działa na podstawie licencji estońskiej. Estończycy już od jakiegoś czasu starają się zwiększyć nadzór nad kryptowalutami, nad rynkiem kryptowalut. Czy nie można było działać wcześniej? Zonda Krypto nie ma licencji estońskiej. Działa poprzez firmę estońską? Tak, działa poprzez firmę, firmę estońską, która to firma z kolei będąc zarejestrowaną w Polsce podlegałaby wszystkim narzędziom i wszystkim obostrzeniom wynikającym z zawetowanej przez prezydenta ustawy. Więc tutaj chciałbym bardzo jednoznacznie zdementować, iż nasza ustawa nie zmieniała nic w sytuacji klientów zonda Krypto. Zmieniałaby bardzo dużo, no niestety została zawetowana. Czy teraz na tym etapie polskie instytucje współpracują z estońskimi, żeby wyjaśnić tę sprawę? Ta współpraca, chociażby na poziomie inspektorów informacji finansowej, ona miała miejsce już, już wcześniej. Natomiast to są narzędzia, którymi powinien, który powinien mieć regulator rynku. Takim regulatorem rynku, w mojej ocenie zdecydowanie najlepszym, jest Komisja Nadzorów Finansowego.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 kryptoaktywów jest również wykorzystywany przez Rosję do finansowania działalności dywersyjnej, chociażby w Polsce i dlatego ta ustawa jest potrzebna. Na jaką pomoc państwa polskiego mogą liczyć poszkodowani? Pomoc państwa polskiego, no oczywiście są, są wnioski do y, prokuratury, organy, organy państwa y, działają. No, rzecz oczywiście w tym, że ten rynek nie był rynkiem regulowanym. Osoby, które na nim inwestowały, zdawały sobie z tego sprawę. Zresztą świat kryptoaktywów, kryptowalut, no wręcz szczycił się tym, że działa w takim pewnym niedopowiedzeniu regulacyjnym i więc teraz państwo tutaj nie ma możliwości. Chociaż z uwagi na to, że prezydent zawetował ustawę innej pomocy niż pomoc za pomocą działalności organów ścigania, mam nadzieję, że szybko uda się przyjąć Regulacje, które sprawią, że rynek kryptoaktywów, kryptowalut, będzie rynkiem regulowanym, na którym klienci będą mogli liczyć na podobną ochronę jak na pozostałych rynkach finansowych. A z ministrem finansów Andrzejem Domańskim rozmawiał nasz wileński korespondent Kamil Zalewski. Dzień w Polskim Radio 24. Jak. O sobotę o tej porze liczymy pieniądze, bo już teraz marek klapa i jego program. Saldo ekstra. Polskie Radio 24. Rozpoczynamy magazyn Saldo ekstra po zakończonym już 18. Europejskim Kongresie Gospodarczym. Naszym gościem jest pierwszy wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, pan Arkadiusz Bąk. Dzień dobry. Dzień dobry panu i witam państwa. Mam takie déjà vu, bo rok temu również na Europejskim Kongresie Gospodarczym rozmawialiśmy, niemal dokładnie w tym samym miejscu. Dodam tylko, że jest pan nie tylko inżynierem, ekonomistą, menadżerem, ale także oficerem Zerwy Wojska Polskiego, a zatem o wojsku możemy sobie porozmawiać, myślę, bardzo tak długo. Jest. Tak jest. W tamtym roku mówiliśmy o sprzęcie wojskowym, no i dotrzymał Pan słowa, podjechał pod spodek, zrobił małe zamieszanie ten sprzęt, bo się pojawił tutaj Rosomak, specjalistyczny Jelcz. Jak ta wystawa została przyjęta? To są elementy naszej produkcji, z których jesteśmy dumni i pokazujemy je często, ale chyba też za rzadko, żeby uświadomić Obywatelom, płatnikom podatku, którzy przez budżet państwa finansują również te projekty dla bezpieczeństwa Polski, że to są naprawdę dobre produkty konkurencyjne na świecie. No i rozszerzamy stale ich paletę. Pierwsze ro, przepraszam, rosomaki to już są znane od 20 lat i są coraz lepsze i dalej są na topie transporterów opancerzonych, kołowych. Natomiast to, że borsuki już służą w giżyckiej brygadzie zmechanizowanej, to jest epokowa zmiana. Jakby już nie BWP-1, a, a absolutnie nowoczesne pojazdy, pola walki takie trochę e, kosmiczne w stosunku do tego, co było w BWP-ach. Także tak, jest to, jest to widoczny postęp i to jesteśmy z tego szczególnie dumni, że on jest już w siłach zbrojnych, a nie na deskach kreślarskich. Ja zanotowałem to, o czym mówiliśmy też rok temu i teraz e, sprawdzimy, co się udało, a czego ewentualnie się nie udało. Mówił pan prezes rok temu o tym, że trzeba zwiększyć produkcję, że musimy produkować więcej, mhm. że te linie produkcyjne muszą pracować na wyższych obrotach. E, jak wygląda sytuacja rok po tej deklaracji? Jesteśmy, znaczy, no, Trudno mówić o osiągnięciach własnego przedsiębiorstwa, jakby nie mając wrażenia, że taka samochwała trochę wychodzi z tego, ale, ale, ale tak to może wyglądać, patrząc po danych. Mhm. Bo wzrost produktywności, zdolności produkcyjnych Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest naprawdę mocno widoczny. To jak już się staczęliśmy od wozów bojowych, czy tego najcięższego sprzętu, to my jeszcze z czasów, kiedy nam zarzucano, to mówię o pięciu, sześciu latach wstecz, Polskiej Grupie Zbrojeniowej, że jest w stanie wyprodukować kilkanaście haubic rocznie, czy tam do, do 30, to w tej chwili mówimy już o ilościach blisko stu sztuk takiego sprzętu rocznie. Mówimy o zdolnościach w zakresie wozu bojowych podobnych, niezależnie od tego, że te drugie są produkowane, więc to są zdolności, które się dodają do siebie. Mówimy o ogromnym e, rozwijanym potencjale również w Poznaniu, bo to nie tylko Stalowa Wola. To jest bumarła Bendy który e, wreszcie inwestuje w swoje nowe hale i zdolności w zakresie Uniwersalnej Modowej Platformy Gąsienicowej. I tak jak patrzymy na to nie jako interes poszczególnych spółek, ale Polskiej Grupy Zbrojeniowej, to Polska w tym okresie czasu rozbudowuje i zbuduje e, zdolności mogące konkurować z topowymi producentami tego rodzaju sprzętu na świecie. Oczywiście nie tylko to, bo to, jest, to są te rzeczy, które są najbardziej widoczne, ale to są również w zakresie elektroniki, rakiet, no i amunicji, o której tyle mówiliśmy, tyle mówiono, a my teraz jakby, podczas wizyty w jednej z naszych fabryk ostatniej z prezesem Leszkiewiczem, kiedy byliśmy świeżo po wizycie w jednym z europejskich producentów, który jest powiedzmy wiodący, no już widać, że jesteśmy bardzo blisko, jeśli chodzi o skalę produkcji bieżącej, a jeszcze jesteśmy przecież przed inwestycjami, które, które dadzą nam, ten, znaczy w trakcie tych inwestycji, które dadzą nam skalowalność na poziomie najlepszych w Europie. Pieniądze to jedno, badania i rozwój to drugie, ale w tym wszystkim ważny jest też czas bo tutaj to tempo modernizacji musi być istotne. I o tym zresztą mówiono podczas panelu, w którym brałem Pan udział pierwszego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego. No właśnie, jak jest z tym czasem i z taką przestrzenią na, na dalszy rozwój przemysłu. To przez cały kongres właściwie czas determin. W zeszłym roku mówiliśmy głównie o zdolnościach, o technologii, która wchodzi do to nas. Prawda. W tym roku mówimy głównie o czasie. Mówiliśmy przez cały czas i cały czas mówimy, do... no będziemy mówić do 30 maja pewnie codziennie, o czasie, bo tu mamy, to co nas determinuje, to jest czas podpisywania kontraktów z funduszu SAFE. Bardzo żałujemy, że tego czasu straciła mhm. Polska przez no... Już nie chcę się do tych politycznych stron odnosić, no ale straciliśmy mnóstwo czasu i teraz no, Ministerstwo Obrony Narodowej i, i przemysł, bo to nie tylko PGZ, ale również prywatni przedsiębiorcy stają na głowie, żeby to ten czas nadrobić. Nie wiem czemu sobie pogarszamy w stosunku do innych przemysłów takimi różnymi decyzjami sytuacje, no, a to nie mnie oceniać nam, przychodzi teraz naprawić jakby. Razem z zamawiającym z Agencją Zbrojenia, z Ministrem Obrony Narodowej tą sytuację. Natomiast czas ten to jest czas taki przewidywalny, który bardzo szybko będziemy widzieli. Drugi czas to jest dostawy. Mhm. Ten czas tez, też jest bardzo krótki w stosunku do tego, co było dotąd. Przypomnę, że programy takie jak Narew czy Wisła to były programy dekadowe, a nie dziesięcioletnie, a nie a nie dwu, trzyletnie, tak jak w tej chwili, czy, czy pięcioletnie maksymalnie, które są szkicowane. No ale też powiem, trochę inaczej się oddycha, mając zwiększoną zdolność produkcyjną i widząc te wymagania. Trochę inaczej, bo gdyby to było 3-4 lata temu, nie do zrobienia, a w tej chwili jak najbardziej do zrobienia. Dochodzą nam kolejne wątki, bo ja mam takie wrażenie, że kiedy rozmawialiśmy w 2025 roku, to ta sytuacja geopolityczna była zupełnie inna niż teraz. Widzimy co dzieje się, jeżeli chodzi o Bliski Wschód. Widzimy też co sam Donald Trump mówi chociażby o pakcie północnoatlantyckim. W samej Europie mówi się o tym, że na naszych oczach rysuje się nowy kształt, no i musi też powstać nowa polityka obrony na całej Wspólnoty, ale mówimy tutaj o Europie. Jak w tym wszystkim odnajduje się nasz przemysł uzbrojeniowy? My bardzo poważnie traktujemy słowa ministra obrony narodowej, pana premiera kośnieka Komisza, który niezależnie od tego, tak słuchamy tego, co, co jest mówione, niezależnie od tych zawirowań takich mhm. i tweetów, mówiąc wprost prezydenta Stanów Zjednoczonych, mówi: nie absolutnie nie rezygnujemy z filaru transatlantyckiego. Filar europejski jest rozbudowany dzięki Sejfowi bardzo mocno, bardzo silnie. Takiej współpracy przemysłu europejskiego, jak dziś my mamy, to naprawdę to nie zdarzało się to w historii, a w tej chwili jeszcze pamiętamy i cały czas realizujemy nie tracenie transatlantyckiej współpracy. My mamy bardzo dobre relacje biznesowe i też umowy komercyjne z firmą Raytheon w zakresie radarów, z Lockheed Martinem, teraz rozbudowujemy również tą współpracę w zakresie lotniczym, także no, to i Apache wchodzą do nas, do przemysłu, więc my mamy bardzo szeroką współpracę z przemysłem amerykańskim i tutaj wspomniany przed chwilą, przez chwilę przez Zapacza Boeing, ale też Northrop Grumman, który zarówno w zakresie amunicyjnym, jak i, jak i armat, jak i przez IBCS-a, z którym się integrujemy we wszystkich warstwach obrony przeciwlotniczej. Nie zamierzamy z tej współpracy rezygnować, bo fluktuacje, czy to konflikty zbrojne, czy fluktuacje polityczne są różne, a stabilna współpraca międzynarodowa oparta na technologii, wspólnym, wspólnych zdolnościach jest tym, co może nam dać pewnego rodzaju oddech. I rozwijamy współpracę europejską, to jest widać My nigdy nie przyszliśmy w joint venture jako przemysł zbrojeniowy. W tej chwili realizujemy joint venture z przemysłem francuskim a w perspektywie są następne i myślę, że to jest ten kierunek, który jeszcze wzmocni potencjał polskiego przemysłu. Wspomniał Pan o przemyśle francuskim i tutaj też ważna rzecz. Dwa dni przed rozpoczęciem Europejskiego Kongresu Gospodarczego Szczyt Polsko-Francuski w Gdańsku, spotkanie premiera Polski z prezydentem Francji. Ważne słowa tam się pojawiły, mhm. ważne deklaracje, również albo przede wszystkim w tym komponencie obronnym. Jakie szanse to daje dla polskiego przemysłu zbrojnego? Tu są takie szanse, które już wykorzystujemy, na których już pracujemy. Ja bym wspomniał też o niecznikach naszych fregatach, w których współpracujemy bardzo ściśle z Talesem. Nie tylko oczywiście, to jest taki wielonarodowy projekt. Natomiast ta współpraca jest nawiązana, to też no, warto wspomnieć, że są takie... Gałęzie przemysłu, gdzie Polska mając swoją rozwiniętą technologię, na przykład radarową, no była postrzegana jako konkurent często na rynkach międzynarodowych, a teraz znajdujemy te obszary synergii, realizujemy projekty razem. No ale obszar amunicyjny tutaj jest nie do, nie do pominięcia, bo nasza współpraca w zakresie prochów i wielobazowych i ładunków modularnych no jest tym, na co... Myślę, nie tylko my z perspektywy przemysłowej, ale też takiej politycznej między krajami można liczyć, bo ona jest zaprojektowana na wzajemną współpracę i możliwość wspierania się w tym zakresie. Teraz chciałbym namówić pana prezesa na takie szersze spojrzenie na polską gospodarkę przez pryzmat tego, co dzieje się w przemyśle obronnym, bo doskonale wiemy, że przemysł zbrojeniowy też korzysta z przeróżnych podwykonawców, z technologii dual use, z producentów mm -hmm. komponentów. Jak to wygląda dzisiaj i czy faktycznie może być tak, o czym już mówiono rok temu, że inwestycje w obronę mogą być impulsem również dla innych branż, takie, które nawet w pierwszej chwili nam do głowy nie przychodzą? Zdecydowanie tak. To te blisko 12 tysięcy podmiotów, które z Polską Grupą Zbrojeniową a są w różnych rodzajach kooperacji. To nie jest 12 tysięcy producentów sprzętu zbrojeniowego. Mhm. To są dostawcy przeróżnych e, i produktów i usług, które są konieczne do wyprodukowania sprzętu. To jest ekosystem, który na, na pewno macie Państwo w okolicy swojej przedsiębiorstwa, które Wam do głowy nie przyjdzie, że one pracują dla zbrojeniówki, a pracują. A, bo wykonują często rzeczy kompletnie niekojarzone nie z tym, natomiast my, podam przykład tego naszego borsuka flagowego. Borsuk ma kilkuset kooperantów, yy, i dla nich yy, no, jest truizmem powiedzenie, czy ma znaczenie, czy tych borsuków będzie nie wiem 100 czy 1000. No, to jest ogromna różnica dla nich, dla ich zamówień, dla ich budżetu, dla ich pensji krótko mówiąc. Yy, i to jest ekosystem, który jest zasilany przez produkt. Na większości tych produktów jakby podatnik skończy swoją jakby, analizę na produkcie i powie, PGZ na tym zarabia. PGZ zarabia na tym niewielką część, w sensie swojego wsadu integracji, wiedzy, technologii. Mówię niewielką w stosunku do całej masy kosztu, który jest alokowany w prywatnych przedsiębiorstwach, prywatnych, publicznych, krajowych. Rzadko zagranicznych. To już jest y, tylko tam, gdzie jest ta współpraca technologiczna lub wyjątkowa rzecz, którą pozyskujemy z zagranicy. Generalnie jest to y, już implementacja pomysłu Local Content. Tu już nasz Local Content jest bardzo fizycznie implementowany. Ja też... Y, Nieco nolens wolens miałem wpisane, bo to jest jedna huta, która jest z mojego rodzinnego miasta, z Ostrowca Świętokrzyskiego, która produkuje jedyna, jedna z dwóch w Europie, która jest w stanie wyprodukować odpowiednie odkówki do luf haubic, odpowiedniej wytrzymałości. No I zamiast kupować je z zagranicy, w zeszłym roku zaczęliśmy je kupować właśnie z Polski, z huty odległej o tam chyba 100 km, nawet mniej. To geograficznie słabo wychodzi, bo tam mieszkam, ale że nie wiem, ale to jest kilkadziesiąt kilometrów między hutami, więc jakby lokal content modelowy i to ma ogromny wpływ na przemysł. Oczywiście to nie jest tak że zamówienia z przemysłu zbrojeniowego zastąpią y, zamówienia z energetyki, czy z e, transportu, czy z infrastruktury. Nie zastąpią, bo to nie jest ta skala. Jakby zupełnie inną skalą się, y, inną skalą pieniędzy się wydaje na infrastrukturę i zupełnie inną na przemysł zbrojeniowy. Ale uzupełni, ale pozwoli w okresach dekoniunktury zastąpić produkty, e, produkcję dla przemysłu cywilnego, tą dla zbrojeniowego. To jest modelowy przykład. Mhm. I my to realizujemy naprawdę y, fizycznie, mówiąc Prost, inaczej byśmy nie byli w stanie tego y, zwiększyć, tej produkcji. Właśnie local content też był tutaj poruszany na kilku panelach i też to jest bardzo ważny element, ale tak patrząc w ogóle na gospodarkę to doskonale wszyscy wiedzą o tym wszyscy którzy zajmują się gospodarką że są trzy takie silniki napędzające PKB to jest konsumpcja czyli to co my wydajemy jako, tak. jako, jako konsumenci mieszkańcy. Tak, jako mieszkańcy zakup nie wiem napoju chleba chipsów też w to tak wchodzi jest. druga kwestia to są oczywiście inwestycje no i trzecia kwestia to jest eksport i teraz tak. na tym trzecim silniku chciałbym się skupić przez pryzmat przemysłu obronnego w Polsce czy nasze produkty z etykietą Made in Poland, one szerszym strumieniem płyną za granicę? One mają, tak, część z nich, te, które mogą, płyną na eksport szerokim strumieniem i powiem szczerze, w niektórych, dlaczego mówię te, które mogą, bo niektóre ograniczamy eksportowo, dlatego że no jednak pierwszeństwo mają nasze potrzeby, nasze siły zbrojne i w pierwszym ruchu musimy zabezpieczać nasze zamówienia, a tam, gdzie jest to możliwe, gdzie mamy ten slot, który możemy na zewnątrz udostępnić, to są takie produkty, w których, no, powiem kolokwialnie, gdybyśmy zrobili licytację, to ona byłaby długa, w sensie jest dużo zapotrzebowanie na te produkty. I to już nie tylko o piorunach mówimy, ale też o innych produktach, które naprawdę rywalizują jakością, no nie ceną, bo Polska, jakby, ja też... Lata temu, tutaj będąc na kongresie w Katowicach, mówiliśmy o tym, że czas, w którym Polska rywalizuje tańszą siłą roboczą się kończy, bo my chcemy, żeby Polacy zarabiali tyle, co, co inni w branży, na, w innych e, państwach i tak już dzisiaj jest, że, że rywalizujemy jakością. E, eksport w naszym przypadku e, w tej chwili jest no, stabilny, on nie rośnie tak, jak mógłby rosnąć, w procencie do krajowych, tylko dlatego, że krajowe rosną bardzo mocno, natomiast w wartościach bezwzględnych rośnie i ten eksport naprawdę wynosi miliardy złotych, więc to jest, to jest też spora produkcja, która wychodzi poza Polskę. Jest safe, Pani minister Sapkowa, pan premier Kośniak mówią o tym często, safe jest mechanizmem, który jest finansowy, ale też promocyjny, kraje, które wchodzą do sejfa, przeglądają produkty, które są do sejfa zgłoszone. I dzięki temu porównanie jest faktycznie możliwe dla tych krajów i w, jeśli nie w perspektywie rocznej, dwuletniej, czy tej pierwszej sejfowej, w następnej jest e, szansa, że te produkty będą widoczne przez innych. Myśmy mieli takie porównanie e, w Europie, gdzie nasz borsuk, e, mimo to jest lekki, 28-tonowy wóz bojowy wóz piechoty wygrywał w porównaniach balistycznych z ciężkimi wozami bojowymi, bo jest już tym produktem XXI wieku, a nie modernizacją ubiegłowiecznych produktów wokół Borsuka moglibyśmy zrobić taką historię sukcesu, ale ja mam inną propozycję. Pojedziemy mhm. z Ostrowca, o którym pan e, wspomniał, drogą krajową 42, jeśli dobrze pamiętam, w kierunku krajowej siódemki, tam jest tak. Skarżysko. Jest mesko. I tam tak, Jest Mesko. Tam powstają mm, pioruny, e, o których głośno zrobiło się w 2022 roku, kiedy rzeczywiście te pioruny sprawdziły się mhm. w walce z e, rosyjskim agresorem e, w Ukrainie. E, co dalej się wydarzyło z e, Piorunami I na jakim etapie dzisiaj mhm. eksportowo i też produktowo jest właśnie nasz piorun? To byłby dokładny przykład tego, o czym mówiłem, że zapotrzebowanie sił zbrojnych naszych mhm. góruje i tylko dlatego nie jest na pniu sprzedawane wszystko to, co jest wyprodukowane poza Polskę. No bo też zasilamy nasze siły zbrojne i nasze niebo ubezpieczamy. Natomiast tak, pierwsze, część z dostaw, które już były podpisane jak z Norwegią czy Szwecją, część z nich już jest w siłach zbrojnych tych krajów, więc one już fizycznie służą tam ochronie europejskiego nieba. Zapotrzebowanie nadal jest rosnące, a powiedziałbym, że taką ciekawostką jest to, że ono też wykracza już poza ocean. Znaczy to rzadko kiedyś się zdarza, że... że Transatlantycka współpraca polega na kupowaniu z Polski produktów tam i tu już to zainteresowanie jest bardzo duże, co pokazuje po pierwsze jakość w stosunku do innych platform manpadów do dostępnych na świecie, a po drugie no jednak potwierdzenie, że pomimo dwóch lat walk na Ukrainie ten piorun nadal jest nie do zneutralizowania przez siły przeciwnika. A to nie koniec oczywiście, bo my modernizujemy Pioruna i, i wraz z siłami zbrojnymi już ten projekt nazywany w mediach Piorunem 2 chyba, ile dobrze kojarzę. Nie wiem jak on się będzie nazywał, bo to, to jest kwestia sił zbrojnych, też dobieranie kryptonimów. Natomiast ten powiedzmy, Piorun 2 jest też w toku, także i zdolności produkcyjne są... To już sześciokrotnie większe w stosunku do tego, z czym zaczynaliśmy. To jest naprawdę duży wysiłek zakładu i y, pracy i naszych kooperantów, bo to też jest produkt, który powstaje we współpracy z przemysłem cywilnym, y, y, prywatnym, mm -hmm. A, też cywilnym. Y, jest naprawdę duży. To na koniec jest miejsce w polskiej zbrojeniówce, aby jeszcze zwiększyć produkcję. Jest na tyle hal, na tyle linii produkcyjnej. Mm. czy To musi wejść nam w inwestycje, czyli... Tak. To zawsze jest, znaczy, jakby, my, ale my, myślę, my tutaj myślimy trochę o takim e, rozwoju rozsądnym, e, o, taki, o takiej wersji e, smart, e, czyli nie na pompowaniu się na tyle, żeby potem e, ten potencjał z trudem utrzymywać, ale e, racjonalnie wykorzystywać kooperację i tą międzynarodową i tą krajową też. I e, oczywiście to, co my jako integrator e, musimy posiadać, to zwiększamy, to rozbudowujemy. Potencjał tutaj jest stale y, duży, ale też y, zyskujemy współpracę przemysłu prywatnego i też o tym często y, komunikujemy, y, gdzie pozyskujemy na przykład prywatne odlewnie y, y, żeliwa, ADI czy inne, które dostarczają elementy do naszego sprzętu, więc jest potencjał rozwojowy, ale jest też taki, który wykorzystamy później do pracy na rynku cywilnym. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pierwszy wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej pan Arkadiusz Bąk. Bardzo dziękuję. Inżynier, menadżer, ale przypomnijmy raz jeszcze, oficer Wojska Polskiego w stanie spoczynku był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studium. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. I pozdrawiamy z Katowic. Dziękuję. Pseldo Ekstra Reklama! Już dziś w sklepie i na lidl.pl. Grill gazowy pięciopalnikowy, 19,70 kW. Grill maister. Aż 500 zł taniej. Tylko 1099 złotych. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Lidl, to się opłaca. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Mm, nie przesadzasz?